Minął tydzień. Na kalwaryjskiej górce ponad klasztorem spotykają się Andrzej Famielec i Tomasz Baruś. Witamy serdecznie i wznawiamy nasze minął tydzień, tym razem w zmienionej formie, czyli będziemy opisywać to, co się dzieje w subiektywny sposób. Bo właśnie mijają nas na sankach rodzic z dzieckiem, gdyż Kalwaria cierpi, można powiedzieć, na brak miejsca, gdzie można sobie spokojnie pojeździć na sankach. Tomku, czy ty uważasz troszeczkę inaczej? Myślę, że tak, a szczególnie tutaj właśnie jesteśmy tego świadkami, że przyciągają ludzi i wczoraj również. Dokładnie. Ludzie nie mają co robić z sobą, gdzie iść, gdzie pospędzać czasu. Mamy tutaj kilka tylko kawiarni, można powiedzieć klub książki, który akurat 29 stycznia zaingurował w tym roku spotkanie klubu dyskusyjnego z kawą nad książką. I czy wiesz Tomku, o czym było to spotkanie? Nie mam pojęcia. Otóż spotkali się i omawiali samotność świeci Wiśniewskiego. Akurat czytałem. Ja akurat nie czytałem, słyszałem dużo pochlebnych i negatywnych recenzji o tej książce. I powiedz mi, Tomku, czy uważasz, że jedno spotkanie tak w tygodniu to troszeczkę mało? Jak dla kogo? Ja uważam, że to jest bardzo mało, dlatego, że tych spotkań powinno być od groma i zatrzęsienia. Przecież mamy tyle wspaniałych tutaj stowarzyszeń, klubów działalności, tylko nic nie można znaleźć w zapowiedziach. Szukałem przez internet przez ponad godzinę i naprawdę znalazłem tylko kilka kartek, których można powiedzieć, coś da się wyciągnąć. Tomku, ja myślę, że na portalu powinieneś otworzyć nowy dział pod tytułem zapowiedzi i zaprosić wszystkich ludzi do tego, aby zgadzali się lub nie zgadzali, na co warto iść oraz zachęci ludzi do spotkań. No popatrzcie, jest klub dyskusyjny z Kawą nad Książką. Ja bardzo lubię z Kawą nad Książką sobie przysiąść, poczytać. Może i sam się w końcu wezmę za samotność w sieci, ale poza tym co można tutaj jeszcze akurat zrobić? Na pewno porozmawiać o sporcie. Powiedz mi Tomku, jakie wydarzenia sportowe w ostatnim tygodniu, a nawet i może i dwóch tygodniach wstecz w tym naszej regionie, bo to nie tylko jest. Co ciekawego ze sportu? Czy były jakieś kopanie? Było. Było kopanie. Sezon rusza w pobliskim Andrychowie. Kalwarianka rozegrała sparing. To na pewno wiem. Przygotowuje się do sezonu. Powiedz mi, jak sobie wyobrażasz na taką pogodę, jak teraz, gdzie śnieg pruszy, jest w okolicach zero, tak można się ślizgać, czy... Sportowcy są przygotowani do wyjścia na taką murawę, raczej murawę, raczej błoto bym powiedział. Jak odgarniałem wczoraj śnieg aż do trawy, to zastanawiałem się, czy warto w ogóle ten śnieg ruszać, bo po prostu po kostki w błocie się zapadają, a przez nasze burawy, no można powiedzieć, nie są pierwsze, czy drugoligowe, tylko raczej bym powiedział takie regionalne. To jest dobre słowo, regionalne. Tomku, a może jakiś mecz, taki mecz z prawdziwego zdarzenia pod tytułem Dziennikarze kontra urzędnicy Może byśmy A... wyzwali urzędników miejskich, chociażby na naszego nowego burmistrza, albo niech on wystawi swoich młodych, prężnych i wspaniałych yy, pracowników, żebyśmy mogli sobie z nimi zagrać i choć raz dokopać urzędników o, To chyba tak, zrobimy coś takiego w najbliższym czasie, ale jest, jest planowany jest planowany turniej, na razie nie mogę wiele zdradzić, ale, ale coś, coś tu w tym kierunku idzie Mało tego, można byłoby także zaprosić do rozgrywki zakonników, chociaż znając życie zakonnicy, to by nam dokopali, no, myślę, bo, tak. bo oni są znani z tego, że umartwiają swoje ciało i duszę, więc na pewno nie siedzą i nie obżerają się, tak jak my wszyscy, psami i innymi rzeczami. Powiedz mi Tomku, bo już tak rozmawiamy, zaczęliśmy o sporcie, czy słyszałeś o landskoronie może? Co prawda to jest rzut beretem taki, no taki, ją, taki no, dalszy. No, Właśnie co tak prawda tak, tak, tak troszeczkę jest za mgłą tą śnieżną przysłonięta, bo pogoda troszeczkę nam nie sprzyja tutaj przy nagrywaniu, ale trzymamy się dzielnie jakiegoś tej pomnika troszeczkę przewróconego na tej górce kalwaryjskiej, gdzie jak, jak się idzie na ukrzyżowanie. E, może nie zjedziemy, bo, bo to, żeśmy sobie wybrali takie bardziej do kawiarni aniżeli na śnieg, ale popatrzcie, jeśli my tak zjeżdżamy, to słyszałeś o kombinacji norweskiej? A, słyszałem i słyszałem nawet o jednym człowieku, który młodym, który świetnie się spisuje w tej konkurencji. Kombinacja norweska, czyli się skaka i się jeszcze jeździ na nartach. Czyli powiadasz, że skaka się i jeździ się na nartach. A to może w końcu powiemy, kto wygrał ten cup? Jak to było? Jest taka konkurencja, która rzeczywiście młodzi mogą startować i wyławiają talenty i ona się nazywa Lotos Cup i jest tutaj taki jeden młody człowiek, a nawet jeszcze i siostra jego również, która też skacze. Dobrze, wiem, że obydwoje byli ostatnio opisywani na portalu, także byli może przybliżysz nasze. nazwiska tych perełek. Twardość, Ania Twardość i Paweł Twardość. Do, właśnie. I właśnie Paweł Twardość ostatnio wygrał ten Lotos mhm. Cup, z czego jesteśmy bardzo dumni, gdyż przynajmniej ktoś z naszego regionu zasłynął w lotach nie tylko jak mały wiadomo, zwisły i chcielibyśmy, żeby to było częściej i bardziej. Powiedz mi, gdzie nasi młodzie, dzieciaki, młodzież może w tym momencie szukać jakichś zajęć sportowych? No bo popatrzcie, zbliżają się ferie. Oczywiście wiadomo, że biblioteka szkolna przygotowuje dla drugiej, trzeciej, czwartej klasy szkoły podstawowej zajęcia, jakieś kocie. Zapraszamy na ich stronę internetową, żeby zobaczyć, co się tam będzie działo i od razu zarezerwować sobie miejsca dla swoich pociech. Wiadomo, zajęcia biblioteczne zawsze przybliżają wiedzę powodują, że człowiek bardziej się ukulturalnia a jak jest człowiek bardziej kulturalny, to jak to było dawniej w filmie Barei że człowiek z krawatem się mniej denerwuje się. Nie. Nie? Jak to do awanturuje awanturu, awanturu. <laughs> dokładnie, ale nie o tym się im powiedzieć, po prostu kultura wpływa na obyczaje i dlatego warto byłoby poszukać tego co poza tym mogą robić dzieci na ferie Ha, dobre pytanie. Jeszcze nie poznałem czegoś takiego szczegółowego, jakiegoś tu rozpiski, żeby coś było ciekawego. No i chyba, chyba nie wiem, No to się może spodziewamy, ale to takie standardowe działanie jakieś. Ale powiedz mi w ogóle, jakie tutaj kluby sportowe działają, żeby może tam poszukać? Z klubów sportowych, powiadasz? Tak. Aha, to teraz się zaskoczę. Będziemy mieć w najbliższym czasie turniej ogólnopolski, turniej w szermierce jest taki klub, Grasshopper się nazywa I właśnie młodzi tam trenują Szermierka Nając na pewno standardowo będzie można znaleźć piłkę nożną A to tak, o piłce nie mówię, bo to wiadomo, że każdy wie, że piłka jest i tych klubów jest dostatek także, że, ale tutaj... A czy można znaleźć pod halą coś y, ocieplonego, żeby zagrać w zimie, jak y, siatkówka, koszkówka? No ja ci powiem szczerze, że ostatnio grałem, o, grałem, grałem Poko... Może inaczej, pokopałem Niektórzy grali, jak ja to mówię świetnie grali, a ja kopałem i jakoś się młodzi też organizują Rozumiem. A powiedz mi, czy istnieje taka możliwość, jak wynajęcie sobie po prostu sali? No tak, żeby trzeba zabulić. To, że trzeba płacić, to jest normalne, bo to jest w każdym mieście, nie tylko w Kalwarii, ale w Krakowie, w Tarnowie, czy w Warszawie. Dlatego bardzo mnie cieszy to, że można sobie wynająć, że można, można. sobie skompletować na przykład taką bandę tetryków jak ja, 40-letni, którzy przyjdą sobie pokopać. To znaczy pokopią 5 minut, podpoczywają 10 i znowu sobie pokopią. ja ci powiem, że zgrałem ostatnio po 2 nie wytrzymają, ale potem chyba się zbierałem z tydzień czasu także. No, no widzisz, widzisz, no. ale co z planami na przyszłość? Popatrzcie, bo wiem, że na przykład 3, 3 lutego o 17.30 będzie można za to w Wadowicach odbić kolejne spotkanie z doktorem Konradem Meusem, który opowie o jednej z najbardziej bulwersujących historii związanych z XIX-wiecznymi Wadowicami. Okazuje się powiem, że w naszym regionie kwit handel ludźmi na wielką skalę. No popatrzcie, w XIX wieku Wadowice były znane nie z papieża, a z niewolników. To nie tak dawno. No, dokładnie, dokładnie. Trzeba się będzie wybrać. Mam nadzieję, że nie zasypie nasz i dam radę tam podjechać i może coś skomentuję, ale to nie tylko to. Wiesz co, Tomku? Chciałem ci jeszcze powiedzieć, że w Wadowicach znowu coś się dzieje. A znowu Wadowice? No, znowu Wadowice. A czemu znowu Wadowice? No, bo popatrzcie, byłem na stronie Lanz byłem na stronie... Nie, przepraszam, na stronie Lanz chyba było informacje, że będzie daniec niedługo. Nie, to u nas było. U was, u no. nas, u nas, u tak. U nas to jest. Na, nas, na no. naszej kalorii oczywiście. Ale patronat ma. O, no, bardzo fajnie. No. Ale, ja to, to, ale to, to nie ten tydzień, to przyszły tydzień. No przyszły tydzień, no tak. tak. Ale w tym tygodniu no, no w Wadowicach będzie Lux Torpeda. 7 lutego w Wadowickim Centrum Kultury zagra zespół Lux Torpeda. Nie będziemy oczywiście mówili, kto to jest Lux Torpeda. Jak już w Wadowicach 7 lutego zagrał Lux Torpeda. Jakby ktoś się wybierał, to niech sobie poszuka informacji dokładnie w internecie, czy jeszcze bilety są, czy nie ma, i czy jestem wolny przypadkiem, bo może się tak okazać. Ale my będziemy mieli dańca. A jaki był ostatnio koncert w Landskoronie? Nie, był koncert, był. Cezik był. Cezik. Tak. Może coś. Na i, ten... znowu w, I znowu w Landskoronie, no to no, ale to pewnie dlatego, że Paweł z picerni Werona bardzo dokłada się do tego, żeby kultura w, tak. w Lanskoronie i w okolicach kwitła. Dzięki temu także i Kalwarianie, czy barboczycy, jak ja, mogą czasami z tej kultury skorzystać, mimo że do Wadowic mi bliżej, ale jakoś w, wolę kalwaryjskie i góry, bo Wadowice takie płaskie się wydają. No, ale to nie tylko. Słuchaj, wracamy znowu do naszego ukochanego tematu pod tytułem Tfu, zanieczyszczenie powietrza. O ja... Czuję. Właśnie, jak wchodziliśmy na górę pod klasztory, to ja się zasapałem. Tomek miał oczy, łzy w oczach, dyszał, po prostu smarkał. Powiedział, że w płucach mu, jak mok krakowski, po prostu siarkę, siarkę poczuł i prawie ziodzi na mnie zaczął. Także aż się odwróciłem w drugą stronę, żeby mi wąsł nie przysmalił. I wówczas to przypomniałem sobie, że przecież dzisiaj znowu jest najwyższy stopień obłożenia smrodem. pyłem PM10. Jak ja tutaj mam właśnie taką rozpiskę? Co to jest pył PM10? Wiesz o, Tomku? Wiem, ale tak. definicji nie znam. Pył to mieszanina drobnych cząsteczek o różnych rozmiarach będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych, mogących zawierać substancje toksyczne. Tak. Czyli po naszemu kleje, skóry, smrody, butelki plastikowe i inne rzeczy, które ludzie niestety palą w piecach. No i te cząstki o tej środnicy wnikają do płuc, co powoduje problemy zdrowotne, szczególnie u osób starszych, dzieci i może nawet powodować do powstania nowotworów. No, Mówią nawet, żeby nie wychodzić. Tak. W tym tygodniu będzie... zaryzykowaliśmy. No, czego no. się nie robi dla naszych drogi słuchaczy? To... Dla naszych no. czytelników portalowych, tak? No mam nadzieję, że docenią to poświęcenie. Sytuacja ma się poprawić pod koniec tygodnia. Niestety na wychodzenie po ulicach Wadowic, Kalwarii, Brodów, Barwałdu. Trochę lepiej mają w Mucharzu, bo tam bardziej wieje. Od czego wieje? Jak to od czego? Od zbiornika. No. Już wieje? No wieje, wieje. No popatrzcie, chwytają wiatr w żagle i powoli wiesz, że powstaje szkółka pływacka. W Mucharzu. Mucharzu, tak. W Mucharzu powstaje szkółka pływacka, dlatego że w Mucharzu od 2007 roku można pobierać nauki pływania. Mało tego, w tym roku w powiecie dla kilkunastu gmin zostało przyznane środki na naukę pływania w wysokości dla szkół, co ważne mm -hmm. trzeba dodać, czyli dla naszych dzieci drogich pociech, mm -hmm. w wysokości 100 tysięcy złotych. Mm -hmm. Popatrzcie, właśnie z oddali słychać nadjeżdżającą Ale dobrze jest, bo drogi odśnieżają. Tak, muszę powiedzieć, że ja nie narzekam w tym roku na odśnieżenie dróg. Czyli co? Drogowców nie zaskoczyła nie z... z... zimna. Bo, bo jej nie ma. <laughs> dobrze, nie naśmiewajmy się z drogowców. E, powiedz mi Tomku, Dali Radę. E, czego jeszcze możemy się spodziewać w najbliższych e, tygodniach? No, ja ci powiem, miałem ja ten sam problem. Szukałem, szukałem informacji i się nie doszukałem na ten tydzień za dużo. Przyszły tydzień się lepiej zapowiada. Dobrze, czyli dziękujemy za wysłuchanie tej audycji. Miejmy nadzieję, że teraz minął tydzień, będzie zawsze w dwie lub trzy osoby i będziemy mogli państwem podzielić się nie tylko słuchą treścią, ale także i komentarzami, co myślimy o tym, co się dzieje wokół nas. Żegna się z państwem Tomasz Baluś i Andrzej Famielec. Nagrywaliśmy dla portalu naszakalwaria.pl